Kalendarz adwentowy Inside Baseball. 19 grudnia. E, zabawny newsik. Nie przejadaj żelków. Mężczyzna spędził w Anglii 6 dni w szpitalu po tym, jak zjadł 3 kg żelków o smaku coli. To są takie żelki w kształcie butelki Coca-Coli, smakujące jak cola. E, Powiedział, że miał ochotę na żelki o smaku coli, więc zamówił po prostu przez internet wielką torbę. I w ciągu trzech dni zjadł 3 kg. Um, one były równowartością około 11 tysięcy kalorii. E, I kiedy je zjadł, to powiedział, że nie mógł za bardzo chodzić, nie mógł za bardzo zdać się z łóżka. Lekarze powiedzieli, że są zdziwieni, że przeżył. Ale dla, dlaczego? 11 tysięcy kalorii to wiadomo, że wydaje się dużo, ale duży dorosły mężczyzna potrzebuje przynajmniej 3,5 czy 4 tysięcy dziennie. Więc w ciągu 3 dni jeśli zjadł, po prostu żywił się żylkami. Trochę nie rozumiem, dlaczego, dlaczego nie miałoby to być zdrowe. Znaczy wiadomo, że nie jest to, wiesz, to nie jest to samo, co jakby jest warzywa, ale... Oni mówią, że jest cukier, nie? Mi się wydaje. A to nie była jedyna rzecz, którą jadł. Jego ciśnienie krwi było astronomicznie wysokie i miał bóle. Sprawdzili go na zatrucie pokarmowe, ale wyszło czysto. Ale jego ciało było zablokowane żelatyną. Ciekawe. Czyli możesz faktycznie zablokować. Możesz się zapchać żelatyną, kiedy jesz za dużo żelków. To jest coś, co dobrze jest wiedzieć, bo bo Koło nas, Mateusz, jest park i w tym parku jest jarmark boża, bożonarodzeniowy. I poszliśmy tam któregoś wieczoru i kupiłem sobie takiego długiego żelka. Kosztował 15 zł, bo to był jarmark. Ale był, wiesz, kwaśny, taki wielki, kwaśny żelek. I pomyślałem, hej, kurde, super ten żelek. Bardzo mi smakował i był fajny, ale, wiesz, kosztował 15 zł. Czy mogę po prostu zamówić na Allegro kilogram takich żelków, żeby je sobie jeść? Teraz już wiem, że nie powinienem... A także dostałem sraczki po nim, także <śmiech> ogólnie temat jest chyba zamknięty. <śmiech> Ale jednorazowej. Nie, nie rozchorowałem się po nim, po prostu musiałem biec do toalety z bardzo silną potrzebą. Jeden raz. Czy można w ogóle nazwać to sraczką, jeżeli biegniesz jeden raz tak naprawdę mocno? Tak wiesz, weszło, z, z, zdecydowanie weszło i zdecydowanie wyszło z ciebie. Like a perfect storm, jak taki one night swing, sling, one night, uh, one night stand, hm? one night stand. Miałeś takie, nice. takie poważne zatrucie kiedyś, ja pamiętam, że kiedyś zatrułem się tostami z, z oliwkami i do dzisiaj smak oliwek kojarzy mi się z tym i nie jestem w stanie ich jeść. Takie moje, naj... co, co, tak, takie zatrucie, które ja zmieniło miał. na zawsze moje gusta. No, ja mam jedną taką historię i wydaje mi się, że mówiłem, albo mówię to o tym często, to umiarkowanie, o prażynkach. O! Nie słyszałeś tego nigdy? Nie no? wiem, ale powiedz, wydaje bo się, mówiłem o tym, że jak miałem no właśnie, ja uwielbiałem prażynki, to okazało się, że to była też najlepsza mm, najlepsza przekąska w okolicy, powiedzmy, gimnazjum i liceum. <śmiech> Ale tak się składa, że to jest też czas, kiedy e, robisz swoje pierwsze przygody z alkoholem. Więc naturalną konsekwencją było tego, że kiedyś pijesz wodę i zagryzasz prażynkami, a potem raz jeszcze z tymi prażynkami. Przez długi czas nie mogłem ich zjeść po prostu. <śmiech> Kojarzyły mi się z tym, e, tej, tym feralnym wieczorem. <śmiech> Ale prażynka przeciągnięta wodą to chyba jest zupełnie inny smak niż prażynka, nie?